Przedczesny osąd, to poważny błąd Bogu dziękuję, że mam własny pogląd Czasem manewruję pod prąd I nie wiem, czy dotrę Kudzym się nie sugeruję, z tego zawsze poprę Dzięki temu, jakoś przez życie się przedzieram Tania co pięć minut nie zmieniam Niech inni się mylą, ja nie oceniam Przeciwnych, naiwnych, niewinnych Bez litosnych czasów powrót Chcesz mieć coś od życia, a tu wszystko na odwrót I tak, najważniejszą ocenę wygłosi kiedyś Bóg Za ten dług Idzie zapłacić najwyższą cenę, wiadomo od wieków Są takie problemy, na które nie ma leku Odbicie w witrynie, nie będzie dla nich wadem Wszystko wychodzi w praktyce, nie w teorii Pamiętny koniec historii, oceny prowadzą do stworzenia ludzkich kategorii przydzielanych przez sąd szkołę, szpital NW, NW. kolejny gibon jak biowital Rozumiałem wreszcie, naprawdę jest różnica Ulica łączy tych co mnie uczą, nie mi to oceniać Niech inni kluczą, niech inni kluczą, niech inni kluczą Po co? To co dla mnie najlepsze dla kogoś oznacza klęskę Kurewsko pochopne oceny są zbyt częste, nie jestem mentorem Sok za to od własnego myślenia Nikogo nie wyręczę, nie ślęczę jak kretyn Nad dokumentami, fakturami Znów mówię o ludziach, co stali się automatami Wasze życie, nie mi to oceniać Sami ocenicie Nie patrzę z góry, nie czuję się bardziej silny Nie jestem naiwny i dziecinny A jaki? Nie mi to oceniać Niech to robią inni braki W wykształceniu, drobie szybkością w kojarzeniu Przyznaj, że jak rymuję to przed oczami masz obrazy Więc wyobraź sobie świat bez zarazy Bez, bez tandety, bez, bez dziadostwa, bez, bez urazy Ta kwestia nie jest taka prosta Bo bez zła Dobro byłby po prostu normalny, nic specjalnego, co podnosi jego rangę i wagę Po to masz nieszczęścia, plagę i inne kurestwa Pytasz jak myślę, masz to w tekstach I nie mi to oceniać, niech to robi cała reszta Zresztą Ja tylko przypominam samemu sobie i koleżkom Że nie jest nam najbardziej ciężko Masz coś z życia to bierz to I nie oceniaj zbyt szybko Bo możesz się pomylić lekko Kurwa super kurwa oceniać. Chcesz z siebie zrobić debila sam Oceniać, oceniać sobie, oceniać. sobie w głowie filmy. Nie mi to oceniać, niech to robią inni. W niektórych sprawach nie będę nigdy obiektywny. Nie mi to oceniać, niech to robią inni. Wiem, wiem, przekaz rozumieją prawili Wiem, nie nam to oceniać, niech to robią inni. Wiem, wiem, przekaz rozumieją prawili Nie nam to oceniać, niech to robią inni. Niech to robią i to robią inni. Widzisz świat jakim jest, czy robi sobie w głowie filmy? Nie mi to oceniać, niech to robią inni W niektórych sprawach nie będę nigdy obiektywny Nie mi to oceniać, niech to robią inni Wiem, wiem, przekaz zrozumieją prawilni Wiem, nie nam to oceniać, niech to robią inni Wiem, wiem, przekaz zrozumieją prawilni nie nam to oceniać, niech to robią inni Niech to, rob to robią pomyśl. inni Masz się pomyśl